Jak zapanować nad stresem? Co to jest stres? Stres to jest pewne napięcie w nas, które blokuje nasz potencjał. Pewnie masz takie doświadczenie, wiem, jesteś w gronie kilku znajomych, rozmawiacie, tak wiecie, trochę uszczypliwe uwagi, żadna wielka awantura, ale takie uszczypliwości, drobne złośliwości i nagle ktoś wypalił Ci taką ripostę, że po prostu nie wiesz, co odpowiedzieć albo nawet odpowiadasz, ale w środku czujesz, że przygrałem. Przychodzisz do domu, dochodzisz już trochę do siebie i nagle masz mnóstwo, mnóstwo odpowiedzi na to, co ta osoba mówiła. Nagle dociera do ciebie, przecież to można było powiedzieć, to można było powiedzieć, i tak można było odpowiedzieć. Dlaczego wcześniej tak nie odpowiedziałeś, nie odpowiedziałaś? Ponieważ to był stres. Pewna blokada w nas. Więc stresu się nie pozbędziesz. On będzie przychodził, tylko pytanie jest takie. Jeżeli przychodzi stres, jak go wykorzystać, żeby nad nim zapanować, a nie, żeby on nas zblokował. Więc przyjrzyjmy się, jakie trzy czynniki wpływają na to, że jesteśmy zestresowani i jak każdego z nich możemy użyć, żeby zapanować nad naszym stresem. Będę rysował trójkąt, więc podstawą tego trójkąta jest myślenie. Sposób, w jaki myślisz o danej sprawie może cię zestresować. Więc myślenie na przykład w sposób negatywny, na zasadzie na pewno mi się nie uda, to nigdy nie wyjdzie, na pewno ta osoba się nie zgodzi, na pewno ten biznes nie wypali, to już samo sobie nas stresuje. Czy rozwiązaniem jest myślenie typu na pewno się uda, wszystko będzie dobrze, będzie wspaniale? No też nie. Nie musimy wpadać ze skrajności w skrajność. Możemy natomiast pomyśleć tak, dobrze. Jest ta sytuacja, idę na ważną rozmowę z biznesową. Jak mogę się przygotować? Przygotuj się najlepiej jak tylko możesz i powiedz ok, idę. Niezależnie czy wynik będzie pozytywny czy negatywny, na to już nie mam wpływu, to już zależy wyłącznie od tej drugiej strony. Natomiast mam wpływ na to jak się zaprezentuję, mam wpływ na to czy przeanalizuję później swoje działanie i czy wyciągnę właściwe wnioski. Dla mnie sukcesem będzie już to, że pójdę i że podejmę odpowiedzialne działanie. Zmienia sposób myślenia, czy to znaczy, że jak rozmowa jest ważna, taka biznesowa ważna rozmowa, to ty się pozbędziesz i tak na luzie wejdziesz? wejdziesz? Najprawdopodobniej nie. Natomiast mając takie myślenie, czyli takie biorę odpowiedzialność za siebie, panuję nad sobą i rozliczam się z tego, czy to, co było moją rolą, zrobiłem najlepiej jak mogłem, sprawia, że panujesz nad stresem. Inny rodzaj stresu to może być rzeczywiste zagrożenie, które jest i teraz wielu ludzi się poddaje i mówi, nic nie można zrobić. Można, nie można. Yy, warto jest mieć coś takiego, jak myślenie możliwościowe. W najprostszej formie myślenie możliwościowe to jest takie, wypisz sobie minimum 10 rozwiązań tej sytuacji. Mówi, sytuacja jest nierozwiązywalna. Wypisz 10 powodów. Jeżeli jest ci trudno, spotkaj się z innymi ludźmi, omów to. Pokażę na przykładzie, który często używam. Kiedy prowadziliśmy sklep zoologiczny, po roku prowadzenia zobaczyłem, że z tej mąki chleba nie będzie, jednak koszty są za duże. No i pomyślałem sobie, dobrze, obniżmy wszystkie koszty, ale ponieważ już raz negocjowaliśmy cenę wynajmu i ją obniżyliśmy, więc mówię, drugi raz to, to nie jest możliwe. No ale jeżeli zakładasz, że nie jest możliwe, no to już nie myślisz w tą stronę. Więc porozmawiałem z moim znajomym i on mówi, a pomyślmy w tą stronę, co zrobić, żeby było możliwe. I wymyśliłem coś takiego. Zaproponowałem właścicielowi, że zapłacę mu czynsz y, za pół roku z góry, że ten czynsz będzie mniejszy niż normalnie, ale będzie za pół roku z góry, on prowadzi różne inne biznesy, wrzuci te pieniądze, one będą tam pracowały i wygospodarują mu większe zyski. A więc rozwiązanie się znalazło, on się na to zgodził. Więc sposób w jaki myślisz wpływa na twój poziom stresu i zmieniając myślenie, nadając nowe znaczenie, szukając rozwiązań, biorąc odpowiedzialność wyłącznie za to, co do ciebie należy, możesz zapanować nad swoim stresem. Drugi czynnik to są emocje, czyli twoje emocje mogą sprawić, że zostaniesz zablokowany, ale to co potrzebujesz odblokować swoje emocje. W jaki sposób możesz odblokować swoje emocje, czyli wpędzić się w inny stan emocjonalny. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale zanim się zestresujesz, Dobrze jest pomyśleć o tym, co wpędza Cię w inny stan emocjonalny. Być może jest jakaś muzyka, którą kiedy słuchasz, relaksujesz się albo zaczynasz czuć, że wow, to mnie ekscytuje, to budzi we mnie entuzjazm. Czyli jesteś zestresowany, włączasz tą muzykę, prawdopodobnie zapanujesz nad swoim stanem emocjonalnym, a może nawet całkowicie się zmieni na pozytywny. To może być jakiś film, który kiedy oglądasz, wracasz do niego, czy jakieś wybrane sceny z filmu, one zmieniają twój stan emocjonalny. To może być książka, to mogą być ulubione jakieś cytaty twoje, które kiedy sobie powtarzasz widzisz jak to wpływa na twoje emocje, na twój wewnętrzny stan. I chcę mówić szczególnie jedną taką technikę, która nazywa się duplikacją pozytywnych emocji. Czyli to jest taka praca z wyobraźnią. Przypominasz sobie te wszystkie wydarzenia, które w życiu ci się udały, które może były dla ciebie bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale ostatecznie zakończyły się zwycięstwem. Zamykasz oczy i przypominasz sobie, jak się czułeś, jak to było, jakie to były emocje. Próbujesz przeżyć to jeszcze raz w sobie. A później, po, po tym jak popracujesz wyobraźnią nad tym, wyobrażasz sobie tą sytuację, w której teraz jesteś, że ona zakończy się też pomyślnie. Co to oznacza? To wytwarza nowe połączenia neuronowe w twoim mózgu, które sprawia, że sięgasz do swoich pozytywnych doświadczeń z przeszłości, też sytuacji, które były trudne, i wyobrażasz sobie, że sytuacja, która będzie, pójdzie dobrze. Czy to oznacza, że sytuacja pójdzie dobrze? Chciałbym powiedzieć, że tak. Nie wiem. Może nie pójść dobrze, ale na pewno to, co możesz zrobić, zmniejsza swój poziom stresu. I co się dzieje, jak zmniejsza swój poziom stresu? Łatwiej ci skorzystać z Twoich zasobów. Pamiętasz na przykład z ripostą? Łatwiej ci skorzystać z Twoich zasobów i łatwiej Ci wtedy w pozytywny sposób zareagować, czy wykorzystać wszystko, co tylko możesz, żeby potem móc sobie powiedzieć OK, zrobiłem wszystko, najlepiej jak tylko mogłem, więc w ten sposób patrząc na sytuację wygrałem. Więc patrzysz co wpływa na twoje emocje tak? Yy, i patrząc, patrząc na tą całą sytuację możesz zmienić swoje emocje. Jedną z takich technik, którą niektórzy też yy, używają swojej wyobraźni na przykład stresują się jakąś sytuacją, bo jest trudna, wyobrażają sobie, że ktoś będzie na nich krzyczał albo ich obrażał, to wyobraźni sobie wyobrażają, że ta osoba mówi, nie wiem, głosem kaczora Donalda albo patrzą na tą osobę, jakby była bardzo daleko i była takim śmiesznym małym ludzikiem. Dlaczego? Zmieniają swoje postrzeganie, to jest to, co mądrość ludowa mówi, nie mogę sobie tego wyobrazić. Właśnie chodzi o pracę z wyobraźnią. Ośrodek wyobraźni i ośrodek emocji to jest ten sam ośrodek w ludzkim mózgu i teraz zmieniając wyobraźnię zmieniamy swoje emocje. Albo jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, przechodzisz przez trudną, yy, trudny okres w swoim życiu, wyobrażaj sobie to, o czym marzysz. Wiktor Frank, człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny, kiedy było, był w najtrudniejszych chwilach swojego życia, kiedy stracił swoich najbliższych i nie miał już powodu do życia, wyobrażał sobie, że kiedyś stanie przed ludźmi i zacznie opowiadać, jak właśnie to, że wyobrażał sobie, że przed nimi stoi, dało mu siłę do tego, żeby przejść obóz koncentracyjny. On po prostu nadał znaczenie te temu w czym był i rzeczywiście to dało mu siłę, żeby przeżyć. I trzeci element to jest nasze działanie. Zobacz, jeżeli czegoś się boisz, i przygotowałeś się jak najbardziej, jak tylko możesz, i w ogóle już nie możesz więcej się przygotować, po prostu zacznij działać. Zrób to. Jak to zrobisz, na pewno stres opadnie, bo po prostu przejdziesz to. Uda się, nie uda się, inna sprawa. Przygotowałeś się najlepiej, jak mogłeś, działasz. Inna rzecz, żeby zapanować nad swoim stresem, to są ćwiczenia fizyczne. Możesz pobiegać, możesz pójść na basen, yy, poćwiczyć w jakikolwiek sposób. Możesz pójść innym z działań, który... możesz pójść na basen, możesz posiedzieć w jacuzzi. robisz rzeczy, podejmujesz się działań, które zmniejszą w tobie poziom stresu. I teraz pomyśl sobie, jakbyś połączył te wszystkie trzy rzeczy razem. Czyli masz jakąś trudną, stresującą sytuację, omawiasz wszystkie możliwości, szukasz wszelkich możliwych rozwiązań, wpływasz na swój stan emocjonalny, tak? Myślisz na przykład o tych rozwiązaniach, jednocześnie włączając sobie jakąś muzykę, którą lubisz i jednocześnie podejmując jakieś działania, czyli mówisz dobrze, przemyślałem to, odstresowałem się trochę i wiem, że pierwszym krokiem do zmiany tej sytuacji, małym krokiem jest to, co teraz wybrałem i idziesz i to robisz. Jeżeli połączysz te trzy elementy razem, dostaniesz potężny power do tego, żeby panować nad swoim stresem Stres będzie wracał do twojego życia. Będą różne trudne sytuacje, ale jeżeli wyrobisz w sobie taki mechanizm, strategię panowania nad tym stresem, to kiedy będzie przychodził stres, ty będziesz odpalał w sobie to. Będziesz wiedział, jak pokierować swoim myśleniem, jak wpłynąć na swoje emocje i jak podjąć jakieś proste działania po to, żeby zapanować nad sytuacją, która jest stresowa. I na zakończenie pamiętaj o tym, co powiedział Churchill. Jeżeli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.